Nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda! To nieprawda prawa, prawa, prawa, to. Tajna historia Polski. Witam Państwa, Olga Braniecka. Dziś ze mną są dwaj znakomici historycy, dr Tomasz Łabuszewski i magister Kazimierz Krajewski, obaj z Instytutu Pamięci Narodowej. A mówić dziś będziemy o ostatnich leśnych. O tych, którzy zrozumieli i wzięli sobie do serca drugą część ostatniego rozkazu generała Okulickiego i uznali, że... Uznali w swoim sumieniu, że ich walka o niepodległą Polskę się nie skończyła wraz z końcem powstania warszawskiego. Mówili mi panowie przed wejściem do studia, że 18 listopada odbyła się w Wysokim mazowieckiem skromna uroczystość odsłonięcie pomnika jednego z tych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, których zazwyczaj nazywamy żołnierzami wyklętymi czy ostatnimi leśnymi, ale tak naprawdę trzeba byłoby ich nazwać żołnierzami niezłomnymi, kapitana Kazimierza Kamińskiego, pseudonimy Gryf i Huzar. Kapitan Huzar, 1919-1953, zamordowany w Białymstoku, w poździerniku 1953 roku, a w ręce, można powiedzieć, trzeba powiedzieć, oprawców z UB, z Służby Bezpieczeństwa trafił w wyniku zdrady. Nie tyle zdrady, co prowokacji przygotowanej przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, prowokacji znanej jako Operacja Cezary albo sprawa tzw. Piątej Komendy Winu, sprawa organizacji zmontowanej przez Resort Bezpieczeństwa w celu prowadzenia gry operacyjnej z Delegatorą Zagraniczną Winu, gry operacyjnej, która miała również wątki krajowe, i jednym z tych wątków była właśnie sprawa Kuzara. Czyli ostatniego dowódcy 6 Brygady Wileńskiej AK. Tak jest. Został on ściągnięty do Warszawy przez swoją łączniczkę, która do końca wierzyła, że organizacja, która zleca jej to zadanie jest organizacją autentyczną. Został ulokowany w mieszkaniu tak zwanym konspiracyjnym, wynajętym wcześniej przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego na Muranowie przy dawnej ulicy Świerczeskiego i 28 października roku 52 został zatrzymany w przejściu między blokami Ona do dzisiaj funkcjonuje na tejże ulicy Świerczewskiego przez grupę funkcjonariuszy Departamentu III. Trzeba też powiedzieć, że do końca swoich dni nie był świadomy tego w jaki sposób znalazł się w rękach bezpieki, a łączniczka która ściągnęła go do Warszawy zmarła w latach siedemdziesiątych no, z publicznym odium zdrady. Zresztą to piętnem zdrajczyni, zresztą to piętno i tą wersję wymyśloną przez resort bezpieczeństwa i bardzo drobiazgowo kultywowaną przez kilkadziesiąt lat, powtarzali również niektórzy historycy w publikacjach jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. Czyli, że ona miała świadomość. Ona nie miała świadomości nie, ja mówię o tym, że powtarzali historycy, że ona to robiła świadomie, a tymczasem ona nie miała pojęcia o tej, o tej właśnie całej inscenizacji i prowokacji. Tak Działa właśnie. W dobrej wierze sądzę, że uczestniczy w autentycznym Strukturze niepodległościowej. Mm -hmm. I zapłaciła za to cenę Bardzo najwyższą z możliwych. Czy znaczy najwyższą zapłacił kapitał? Tak, Huzar, ale, no, ale jednak życie, też... z, życie ze świadomością taką, i całe środowisko postrzega ją jako sprawczynię śmierci nie tylko kuzara, ale jego podkomendnych. No nie wiem, czy nie jest gorsze no niż, tak, niż to, no, śmierć. No tak, trudno wyrokować, ale jest to rzeczywiście straszne. Wysokiem Mazowieckiem odsłonięto pomnik 11 listopada w Pałacu Prezydenckim ostatni leśni Oczywiście nie wszyscy jeszcze otrzymali pośmiertne odznaczenia z rąk prezydenta naszego państwa, ale przecież to jeszcze nie koniec. Ale tych leśnych, tych żołnierzy przez 50 lat wyklętych, tych ludzi, których rodziny nie mogły szczycić się tym, czego oni dokonali, kim byli, nie mogli nosić wysoko i dumnie głowy, bo cały czas żyli w strachu, że to odium utrudni, albo wręcz uniemożliwi im, norma im, im, dzieciom normalne życie. Te wdowy, te matki, te dzieci, które pamiętały jeszcze, że szeptem się rozmawiało w domu, że przychodzili panowie w wysokich butach i szczękali czymś za zamkniętymi drzwiami, potem wychodzili i nie wolno było o tym mówić. Czy to się kiedyś skończy? Bo przecież są tacy ich dzieci już w tej chwili wnuki, którzy się dalej boją mówić o tym. Ja chcę zwrócić uwagę na jeden aspekt, który warto podnieść zastanawiając się w ogóle nad celowością tej walki, jaką oni prowadzili. Mianowicie dotychczas postrzegało się owych żołnierzy niezłomnych jako epigonów Polskiego Państwa Podziemnego. Warto myśląc i zastanawiając się nad ich poświęceniem, nad ich ofiarą postawić o to taką tezę, że nie byli oni epigon polskiego państwa podziemnego, ale byli pierwszymi Polakami, którzy stawili opór władzy komunistycznej. Zastanawiając się nad biegiem tej drogi do niepodległości, którą odzyskaliśmy w roku 89, to właśnie im należy się Palma pierwszeństwa i stąd też na tę ofiarę, jaką oni ponieśli, a mówimy tutaj o kilkudziesięciu tysiącach zabitych, ta ofiara ma w ten sposób inny wymiar. Armia Krajowa miała zakaz walki z formacjami sowieckimi, radzieckimi, z Armią Czerwoną, chyba że w obronie własnej. Z kolei służby NKWD i SMIERSZ polowały przecież na żołnierzy AK i w ogóle na wszystkich, kto walczył w obronie Polski. Od razu od 1941 roku, odkąd wkroczyli na nasze ziemię, zaczęli zwalczać, co jest kuriozalne, co jest zbrodnią bezprzykładną zupełnie. Zaczęli zwalczać tych, którzy walczyli o własne państwo z najeźdźcą niemieckim. Jak to wszystko dzisiaj Oceniać. Kazimierz Kamieński, pseudonim huzar, którego postać została dzisiaj przywołana, jest bardzo dobrym przykładem. Jest postać symboliczną dla całego tego pokolenia Jakowskiego i pokolenia żołnierzy wyklętych. Przedwojenny podchorąży, potem oficer kawalerii, żołnierz września 1939 roku, można powiedzieć ostatni żołnierz, jeden z ostatnich żołnierzy września, uczestnik ostatni bitwy wojny obronnej pod Kockiem. To jest początek października, a już w pierwszych, unikanie woli niemieckiej, już w pierwszych dniach listopada na terenie okupacji sowieckiej wraca w swoje rodzinne strony, podejmuje pierwsze działania konspiracyjne niepodległościowe. I no, w, jego, w jego osobie jak gdyby skupia się cały przekrój wszystkie wątki związane z działalnością polskiego podziemia niepodległościowego walczącego z obydwoma okupantami. Po lecie 44 roku, w okresie w literaturze w doby komunistycznej, określanym jako okresie po wyzwoleniu, a przez ludność tamtejszych terenów zwanym za drugich Sowietów. Dla tych ludzi to była po prostu ponowna okupacja, ponowne wejście sił obcych wrogich. No ponownie ci ludzie musieli podjąć działalność niepodległościową. Także no jest tu wybornym przykładem. Jak oceniać? No dawniej byli zupełnie wymazani z pamięci publicznej, pozbawieni grobów, zakopywano ich w potajemnych miejscach. Do dzisiaj Boś, tych miejsc nie jest, znamy. Znane jest nie, nie jest. Obuzara, nie jest. Do dzisiaj tych znamy. miejsc poszukujemy. Jeśli pojawiali się gdzieś w literaturze to wyłącznie jako osoby zniesławiane, jako osoby, którą przypisywano nieprawdziwe motywacje, często także nieprawdziwe czyny. Dzisiaj możemy prowadzić... No, polscy bandyci, tak rzetelne, się o nich mówiło. Tak i za czasów okupacji niemieckiej, tak się o nich mówiło. I, i, i potem po lipcu, po lipcu 44 roku. Także dzisiaj możemy prowadzić rzetelne badania naukowe, poszukiwać miejsc ich pochówków, a także wznosić im pomniki. W ostatnim okresie te działania uzyskały rangę także pewnych działań państwa podejmowanych przez czynniki państwowe, czego przykładem mamy ostatnie święto niepodległości nadanie owych odznaczeń i tydzień później odsłonięcie pomnika, pomnika kapitana Mazowieckim. Czy panowie zgodzą się ze mną, że jednak trauma przenosi się w obrębie rodziny, kręgu przyjaciół, po prostu jeżeli o czymś się nie wolno było mówić z różnych powodów, ale powodów płynących z tych samych zagrożeń ze strony Służby Bezpieczeństwa i Aparatu Komunistycznego Polski Ludowej, to czy teraz, jeżeli panowie mają do czynienia właśnie ze świadkami, uczestnikami jeszcze żyjącymi, czy łatwo nawiązać z nimi kontakt? Oni chętnie mówią o tym. My należymy do grupy badaczy, która zaczynała tego rodzaju pracę jeszcze w schyłkowym okresie komuny w latach 80. I naprawdę trzeba było przełamywać ogromny mur nieufności, w zasadzie bez rekomendacji osoby cieszącej się Dość poważaniem musiało. w tym środowisku mm, mm, i nie można było liczyć na jakieś otwarcie się i w zasadzie ta trauma często u wielu ludzi pozostaje do dzisiaj w tym odchodzącym pokoleniu. No, warto w ogóle wspomnieć o tym, że jeśli mówimy o konspiracji, w tym najbardziej szerokim ujęciu, to tak naprawdę ta konspiracja niepodległościowa w przypadku no, historii jednostek zaangażowanych w działalność niepodległościową nie skończyła się wcale w roku 47 50 w czy na jakimkolwiek kolejnym tak zwanym zakręcie historii PRL-u, znamy wielu konspiratorów, którzy dożyli sędziwego wieku, dożyli 89 roku pod fałszywymi nazwiskami i zmarli pod tymi fałszywymi nazwiskami w latach 90. Nigdy nie kontaktując się na przykład wcześniej z rodzinami, które pozostawili to ukrywali się, tak, tak? Ukrywali się cały czas, pozakładali rodziny z częścią swoich rodzin przez kilka 10 lat z powodów bezpieczeństwa nie mieli żadnego kontaktu i mówiąc o konspiracji w takim ujęciu symbolicznym, to również była konspiracja. Ci ludzie przenosili pewne tradycje działań niepodległościowych, przynajmniej na gruncie rodzinnym i w tym ujęciu to działalność niepodległościową również prowadzili. Także mówiąc nie tylko o ciągłości represji, bo one, to trzeba jasno powiedzieć, ciągnęły się do roku 89. Znamy, z, różnym nasileniem znamy, i z różnymi skutkami. Ale były. ale były. Wiemy dokładnie z różnych stron Polski. Mamy dowody o tym, że resort bezpieczeństwa, wszystkie te osoby skazane bądź też objęte działaniami operacyjnymi z lat 40. i 50. miał na ewidencji operacyjnej. Zajmowano się dziećmi tych ludzi, wnukami tych ludzi. Oficerowie Służby Bezpieczeństwa prowadzili wywiady środowiskowe na temat tego, z kim się spotykają, na jakim gruncie, o czym rozmawiają. Także mówienie o tym, że polski październik stanowił jakąś cesję datową, że epoka Gierka stanowiła jakąś cesję datową, jeśli chodzi o stosunek służby bezpieczeństwa do tej kategorii potencjalnych, bądź też prawdziwych przeciwników, jest ewidentną nieprawdą. Nie chcę tutaj wnikać przez kogo wymyśloną, ale z drugiej strony właśnie patrząc na ciągłościowej konspiracji i patrząc na losy, to są, jak sądzę, też setki ludzi w skali całego kraju, którzy dożyli końca swoich dni, fałszywymi nazwiskami. Będąc, to trzeba jasno powiedzieć... Będąc poszukiwani przez Służby Bezpieczeństwa do roku 1989. Możemy również stwierdzić, że to od strony prowadzenia tej konspiracji, takim ostatecznym zamknięciem był właśnie rok 1989. Stąd też, wracając do Pani pytania, no ta trauma, o której Pani mówiła, miała swoje głębokie uzasadnienie. I to, że częstokroć w latach 90. trudno było ją przełamać, no wynikało z tego, że ludzie ci czuli oddech bezpieki na plecach do roku 1989 a nie do roku 48, 9 czy 50. To znaczy nic się takiego nie stało po drodze między rokiem umownie ujmując 45 a 89, co pozwoliłoby im wyzbyć się tego poczucia zagrożenia. Ostatni wyrok śmierci wydany przez Sąd Polski Ludowej na oficerze Armii Krajowej to nie są lata stalinowskie, to jest rok 60. To jest rok 60. Mówię tu o Zisławie Nurkiewiczu, co prawda w kolejnej instancji zmieniono mu to na wieloletnie więzienie, ale fakty są wymowne. W tym roku były dwa procesy, jednego z słynnych dowódców UPA i proces Murkiewicza, oficera Armii Krajowej. W pierwszym podejściu ten dowódca UPA dostał do żywocie, a Hakowca skazano na karę śmierci za udział w walkach z bolszewikami na wschodzie. A rozpracowania środowisk niepodległościowych, środowisk kombatanckich, Hakowskich trwały przez lata 60., 70. i jeszcze w latach 80. znajdujemy takie analizy, w których w okresie solidarnościowym uznaje się ich za środowiska szczególnie niebezpieczne, mogące jakąś rolę w tych nowych ruchach społecznych odegrać i są cały czas przedmiotem bardzo skrupulatnie prowadzonych rozpracowań. Takie akta trzymaliśmy w rękach. Być może też nie dawalibyśmy wiary, gdyby nie to, że dotknęliśmy po prostu tego ręką akta starego człowieka, który ujawnił się w roku 1947. Został skazany, wyrok swój odsiedział. Wszystko, co ta władza no, mogła złego mu zrobić, już mu Robiła. i nadal z innego województwa przyjeżdżają oficerowie Służby Bezpieczeństwa i przesłuchują go w celu ustalenia paru szczegółów, jeszcze ustalenie losów kilku ludzi z jego oddziału, którzy no, uszli Ludowej Sprawiedliwości. To się w głowie nie mieści. Tak, to się w głowie nie, nie naprawdę, mieści, ale tak rzeczywiście ale... było, a dodajmy, że te represje, te szykany dotykały nie tylko żołnierzy, samych żołnierzy podziemienia podległościowego, ale także ich rodzin, rodzin, osób z ich środowiska, tych osób, które udzielały pomocy, oni w tym czasie, jak to się działo, kiedy KBW i UB prowadziło pacyfikację terenów, ta ludność wiejska spotkała się z ogromem nieszczęść. Po prostu całe rodziny miały zrujnowane życie, poniszczone gospodarstwa. Potem te dzieci nie mogły dostać się do odpowiednich szkoły, nie mogły uzyskać wykształcenie. No, Polska Ludowa dla nich na pewno nie jest matką, Sochą. tylko macochą, jakimś miłym okresem do wspomnień. Pozostaje tylko panom w dalszym ciągu badać, spisywać i wydawać książki i tusza po bań, Instytut Pamięci Narodowej. Ma ogromne w tym zasługi. We wszystkich oddziałach można przyjść i dostać znakomicie wydane opracowania poszczególnych białych i czarnych plam naszej historii najnowszej. A zgodzą się panowie ze mną, że historia to jest. Pamięć i sumienie. To, co się zapamiętało, trzeba przepuścić przez filtr sumienia, czyli jednak rozstawić inaczej te znaki, które przez 50 lat były zamienione ze sobą, plus z minusem. Dziękuję panom bardzo. Przypomnę, że gośćmi moimi dzisiaj byli panowie dr Tomasz Łabuszewski i magister Kazimierz Krajewski z Instytutu Pamięci Narodowej, a żegna państwa Olga Braniecka.